Witam w kolejnym podcaście Polski Detroit. Przed mikrofonem Łukasz Witkowski. Przede wszystkim chciałbym na samym początku podziękować Łukaszowi i Hubertowi za e-maile. Chłopaki, wielkie dzięki. Niedługo odpiszę. Przede wszystkim, dlaczego mówię o tych e-mailach? E-maile bardzo podnoszące na duchu, e-maile, e które bardzo miło mi się czytało i naprawdę wzruszyliście mnie, dzięki wielkie za te, za te listy. E dzięki właśnie takim e-mailom e nagrywam ten podcast, dzięki takim e-mailom dzisiaj, mimo tego, że środek tygodnia to wziąłem e z wielką ochotą mikrofon w dłoń i nagrywam. E także piszcie, ci, którzy jeszcze do mnie nie pisali, a, a na poważnie naprawdę jestem bardzo wdzięczny. Dzisiaj troszeczkę pod koniec podcastu powiem o mojej wizycie w Portugalii i co tam dokładnie robiłem i jak się bawiłem, a na sam początek, no może już macie lekki przesyt informacji związanych z Euro 2012, ale obiecuję, nie będę dzisiaj mówił o tym bardzo dużo. Na pewno w następnym podcaście usłyszycie, no bo tak jak już wcześniej mówiłem, jestem wolontariuszem UEFA. Będę na stadionie już w piątek w niebieskie ubranko przyodziany. Jeśli mnie spotkacie, a słuchacie mojego podcastu, no to bardzo się będę cieszył, jeśli powiecie przynajmniej dwa słowa. I, i przywitacie się. Małe, szans, małe są szanse jednak na to, żebyśmy się mogli spotkać, bo 500 wolontariuszy UEFA jest w Warszawie, no ale nigdy nic nie wiadomo. Zresztą ci, którzy dłużej słuchają mojego podcastu, może pamiętają te małe wydarzenie z Ambasady Amerykańskiej w Warszawie, kiedy jeden z wysoko postawionych tam urzędników przy spotkaniu właśnie takiej, przy takiej imprezie związanej z obchodami Święta Niepodległości Amerykańskiego, e, spytał mnie właśnie, czy Łukasz, Łukasz Witkowski, czy z Detroit, czy polski Detroit, okazało się, że słucha mojego podcastu, no ale to tak na marginesie. E, no ale wracając właśnie do Euro 2012 na stronie tvn24.pl Dzisiaj na głównej stronie pojawiła się informacja zagłosuj i wybierz najlepszą dekorację. Spośród iluś setek zgłoszeń na najlepszą dekorację związaną z Euro 2012 pojawiły się trojaczki, pojawiła się jakaś taka dekoracja na trawie, chyba wyłożona z kamieni i pojawił się pewien pies. Dlaczego o tym się będę mówił? A dlatego, że e, znam właściciela tego psa. E, właściciel razem z psem, z Kodim mieszkają e, w Detroit. Jeśli naprawdę chcecie e, Pomóc rodakowi w Detroit w wygraniu tego wielkiego konkursu, wielkiego oczywiście w cudzysłowie, to głosujcie na Kodi'ego, na jego pana i na jego przebranie właśnie na stronie tvn24.pl. Tak jak mówię, z kilkuset zgłoszeń Kodi znalazł się w pierwszej trójce, głosujcie. A jeśli się, oczywiście Wam się piesek podoba. No dobrze, jeśli chodzi o może jeszcze podcast i o ludzi, którzy słuchają mojego podcastu. Ostatnio dostałem bardzo ciekawy film. Film prezentujący jak, w jaki sposób Polacy w Detroit oglądają, słuchają, podcastu Polskie Detroit i czytają newsy na stronie forumdetroit.pl. Może nie będę zdradzał szczegółów, po prostu, wejś, we, po prostu wejdźcie na stronę polskiedetroit.com, tam jest krótki filmik, przede wszystkim dwa maki, dwie strony, forumdetroit.com i polskiedetroit.com. A w międzyczasie, między czytaniem i słuchaniem pewne wydarzenia, które myślę, że umilają i tak i tak ciekawą lekturę i, i, i e, słuchanie mojego podcastu. Ale musicie to zobaczyć, nic więcej nie powiem, zapraszam na stronę polskiditrohead.com i tam w notatkach do dzisiejszego podcastu zobaczycie co i jak. No dobrze, Detroit, moje ukochane miasto, miasto, które na zawsze będzie w moim sercu, po raz kolejny odbyło się Detroit Grand Prix, czyli samochody NASCAR, samochody Indy 500, nie, to nie są nawet samochody NASCAR, to są samochody Indy. NASCAR są troszkę większe na innych torach, bardziej po kółku jeżdżą niż, niż po trasie takiej z zakrętami tak jak Formuła 1. Także nie Indy, tylko nie NASCAR, tylko Indy. Detroit Grand Prix kiedyś było co roku przeprowadzane, organizowane w Detroit. Ostatnimi czasy Pamiętam w 2005, 2006, może 2007 odbyło się właśnie w Detroit. Byłem tam wtedy z moją kamerą, nagrałem ciekawy materiał, to był jeden z w ogóle z ostatnich wideocastów polskiej Detroit. Jeszcze postaram się znaleźć link do tego materiału, także też go będziecie mogli zobaczyć w, podca w podcaście na stronie podcastu w notatkach do dzisiejszego epizodu. No i wtedy, po tym Grand Prix, władze miasta sponsorzy powiedzieli, no super, było fajnie, ale nie stać nas na to, żebyśmy za rok coś takiego znowu zorganizowali. Smutne, zatrważające, powiedziałbym, no ale w tym roku, 2012, odbyło się Detroit Grand Prix po raz kolejny. Pogoda dopisała, kibica dopisali, same gwiazdy formuły Indii przyjechały i rzeczywiście wydawało się, że wszystko odbędzie się tak jak zaplanowano, no ale niestety nie. Nawet w Stanach drogi źle czasami wyglądają i tutaj no niestety na trasie Detroit Grand Prix po kilku okrążeniach okazało się, że asfalt zaczął odchodzić z powierzchni ziemi, z powierzchni toru, niestety kawałki asfaltu latały jak takie duże pociski i naprawdę było to niebezpieczne sędziowie niestety musieli wstrzymać Grand Prix wyścig okazało się, że ekipom technicznym zajęło tylko dwie godziny położenie nowych kawałeczków tego asfaltu i po dwóch godzinach już można dalej było rozgrywać te zawody może nie jest najważniejsze kto wygrał ja myślę, że Gdybym powiedział, że wygrało miasto Detroit, no to bym był troszeczkę pompatyczny i mielibyście mi to za złe, ale myślę, że są ludzie, którzy chcą w Detroit coś robić, są ludzie, którym zależy na tym, żeby, żeby Detroit było takim miastem, które naprawdę jest z chęcią odwiedzane przez turystów w różnych porach roku. E, czy to się udaje? No czasami tak, czasami nie, ale myślę, że obecność Detroit Grand Prix e, na mapie rozgrywek e, wyścigów Indii zagości już na stałe i, i że rzeczywiście Detroit będzie miało duże korzyści z tego, że co roku będą kierowcy i kibice przyjeżdżać właśnie do nas. No dobrze, jeszcze jedna rzecz związana z nowymi technologiami. Nowy telefon Samsung Galaxy S3 Całkiem niedawno miał swoją premierę w Polsce, już można tutaj kupić, można kupić w Anglii. Całkiem niedawno odbyła się prezentacja w Polsce tego telefonu. No i amerykańscy dostarczyciele usług komórkowych też ogłosili, że nie tylko AT&T, jak w przypadku iPhone'a, ale też Verizon Wireless, AT&T Sprint, T-Mobile i US Cellular. Oni będą, tych pięciu dostarczycieli, będą e, już sprzedawać telefon e, na rynku m, amerykańskim. E, wszyscy oczywiście bardzo e, się cieszą. T-Mobile i Sprint e, od 21 czerwca już w swojej ofercie będą mieli ten telefon. AT&T okazało się, że nie będzie miało tylko białego i niebieskiego, czyli te podstawowe, które są na całym świecie, ale też będzie specjalny telefon czerwony, tylko i wyłącznie dla AT&T. Miałem okazję bawić się tym telefonem i rzeczywiście w porównaniu do iPhone'a, mimo tego, że jestem wielkim fanboyem produktów Apple, to Samsung Galaxy S3 rzeczywiście robi wrażenie. Niesamowity ekran, bardzo duży, bardzo wyraźny. Jeśli chodzi o inne funkcje telefonu, to zapraszam Was oczywiście do któregokolwiek ze sklepów z komórkami już niedługo i na pewno Galaxy S3 będzie tam można obejrzeć. Ja naprawdę byłem pod dużym, dużym wrażeniem. No dobrze, czy jeszcze coś chciałbym powiedzieć o Detroit? W sumie to chyba już nie. Teraz może kilka słów jeszcze a propos... Konferencji naukowej, na której byłem właśnie na Politechnice w Bragance w południowej Portugalii. Mówiłem tam między innymi, miałem taki, takie krótkie wystąpienie. Mówiłem o podcastingu. Cała konferencja nazywała się Iberyjska Konferencja innowacji i edukacji, przede wszystkim chodziło właśnie o nowe sposoby przekazywania wiedzy, no i uważam, że podcasting jest takim nowatorskim, no może nie nowym, ale nowatorskim sposobem na propagowanie wiedzy. Oczywiście no, z samym, samym z samą konferencją, to tak jak powiedziałem, nic aż tak bardzo, bardzo ciekawego się nie łączyło. Rzeczywiście poznałem ciekawych ludzi, którzy mają ciekawe podejście do, do innowacji w edukacji, ale, ale jeśli chodzi o sam pobyt w Portugalii, no nigdy wcześniej nie byłem w Portugalii, nie było mi dane odwiedzić ten kraj, ale, ale Powiem wam szczerze, że w ostatnim czasie, gdy w Polsce szukałem jakichś dobrych steków przyrządzonych, może nie tak samo, ale na modłę amerykańską, to naprawdę za każdym razem byłem zawiedziony. Bardziej lub mniej takie steki przypominały te steki amerykańskie, ale nigdy to nie było coś takiego, co jadłem w dobrych amerykańskich steakhouse'ach. No ale ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, w Portugalii byłem w trzech dobrych restauracjach i we wszystkich trzech mięso wołowina była wyśmienita i myślę, że żaden Amerykanin, nie powstydziłby się i nie odmówiłby kolejnej porcji takiego mięsa, gdyby już raz mu zawserwowano coś takiego podczas pobytu w Portugalii. No ale z drugiej strony nie ma się czemu dziwić. Portugalczycy znani są z tego, że wiedzą jak traktować swoje mięso, wiedzą jak je konserwować, wiedzą jak je podawać. Także byłem bardzo miło zaskoczony tym, że właśnie w Portugalii już można jeść takie mięso jak w Stanach. No i będąc oczywiście w Porto, w pięknym mieście, przez które przebiega rzeka Duro, miałem okazję być w winiarniach, w miejscach, gdzie przygotowywane, produkowane jest Porto. Taylor's, Grahams, to na pewno miejsca, czy, czy, czy alkohole, gatunki w producenci Porto, których, których na pewno znacie. Byłem w tych winiarniach i rzeczywiście, jeśli kiedykolwiek będziecie w Porto, to czy w ogóle w Portugalii na, na, na północ od Lizbony, to naprawdę warto pojechać tam. Niezapomniane widoki, niezapomniane przeżycia. No i przede wszystkim dobre mięso. Także naprawdę jestem szczęśliwy z tego krótkiego w sumie pobytu. Byłem tam chyba tylko 4 dni zdjęcia. No cóż, nie wiem, czy, czy, czy, jak dużo mi się tych zdjęć uda wrzucić na moją stronę, ale jeśli chcecie sobie tam coś pooglądać, to y, oczywiście zapraszam. No dobrze, już chyba wystarczy na dzisiaj tego mojego e, gadania. E, jeszcze raz wielkie dzięki, naprawdę, szczerze i, i bardzo, bardzo dziękuję za, za te wszystkie maile, które dostaję, bo... E, kiedy już nagram podcast, kiedy już podcast to opublikuję i już on jest na internecie, to sobie obiecuję, za tydzień nagrywam następny. Ale później, no niestety, ten natłok e, spraw związanych e, z takim zwykłym e, codziennym życiem, no nie pozwala mi siąść szybko do mikrofonu. E, ale, ale jakimś tam kopniakiem, jakimś takim, jakąś taką motywacją. Na pewno są te maile od was, także czekam. E, no i chyba tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Życzę miłego tygodnia czy dwóch tygodni. No i już możecie się na pewno niedługo spodziewać podcastu związanego tylko i wyłącznie z Euro 2012. Także czekajcie. Nie obiecuję nic, że będzie w piątek czy w sobotę zaraz po meczu. Możliwe, że będzie dopiero tydzień. Po pierwszym meczu, ale, ale na pewno, na pewno coś nagram i jakieś takie behind-scenes będziecie mieli tutaj w Polskim Detroit. Dobra, trzymajcie się. Do następnego. Na razie, hej. Sponsorem tego podcastu jest. Na szczęście nie mamy żadnego. I w tym jesteśmy lepsi od zwykłego radia. Podcast Polski Detroit. Bez sponsora, bez cenzury.